miałem wygłosić e, wiersz, e, tak, pod tytułem e, Wanda, tak. No więc, stoimy przed portretem na ścianie naszej klasy. To jest oblicze Wandy, to on poruszył masy. Gdy przynosimy kwiaty, wkładamy je za ramę. Kochamy go, my, dzieci, jak tatę, babcię, mamę. Uczymy się wciąż pilnie, by znać jego nauki, by spełniać obowiązki pracy, sportu, sztuki. Eee, dziękuję bardzo.